Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Infrafakty. 23 stycznia 2011. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. mówimy mi popóźnie. razem ze mną jest Piotr Cielewiaź. Witaj Piotrze. Witam. Dzisiaj powiemy o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce w 1982 roku w Polsce. Powiemy też o dziwnych światłach zarejestrowanych w Peru. Jak też o tym, no, o czym pisze chińska prasa w związku z rzekomym ujawnieniem przez amerykańską administrację informacji dotyczących UFO i też o tym, że być może już w przyszłym roku ujrzymy dwa słońca. Zacznijmy może od tego, co wydarzyło się 18 września 1982 roku na Zamojszczyźnie. Przypadek bardzo interesujący, który w jakiś sposób umknął polskim ufologom i dopiero dzięki uprzejmości Arkadiusza Miazgi, a w zasadzie pana Leszka Marcinka, o tym się teraz dowiedzieliśmy i przypominamy tę sprawę i opisujemy ją na naszej stronie. Relacja dosyć niezwykła, bo dotycząca aż 3-godzinnej obserwacji UFO nad właśnie za mężczyzną. Tak jak powiedziałeś, ta, ta historia jakby tak troszeczkę umknęła, a rzeczywiście jest bardzo ciekawa. Myślę, że to jest jedna z najciekawszych relacji z lat 80., z tego okresu, kiedy te relacje o UFO napływały rzeczywiście w dość dużej liczbie. Pamiętamy, że to się wszystko rozpoczęło w roku 78. Mieliśmy Wolskiego, mieliśmy kilka innych przypadków i potem zdarzyło się to coś na a Miało bardzo ciekawą formę, gdyż był to obiekt w kształcie trójkąta z trzema światłami rozmieszczonymi na wierzchołkach i jedno z tych świateł było intensywniejsze. Co ciekawe, ten obiekt jakby się obracał, że zmienił, zmienił troszeczkę swoje położenie w czasie trwania tego, tego incydentu. Zainteresowała się tym prasa. Relacje pojawiły się w kilku gazetach, m.in. w Sztandarze Ludu i Kurierze Lubelskim. Na naszej stronie można znaleźć przedruki tych artykułów. No cóż więcej można powiedzieć. Pan Marcinek, który wysłał Arkadiuszowi miastę relacje o tym zdarzeniu, właśnie z tym materiałem prasowym, był autorem listu do jednej z gazet, w której wyjaśniał, że właściwie obiekt ten nie mógł być ziemskiego pochodzenia, nie był na pewno samolotem, Potem, czy, czy satelitą, jak sugerowali wcześniej eksperci. No niestety nie dowiemy się chyba, co to było tak do końca, ale według mnie jest to jedna z najciekawszych relacji no, z całych lat 80. Warto jeszcze wskazać, kiedy jesteśmy przy tych latających trójkątach, że w roku 2010 zarejestrowaliśmy wspólnie z innymi Tutaj grupami i badaczami kilka bardzo ciekawych przypadków właśnie tego typu. Miały one miejsce m.in. w Szczecinie, gdzieś na początku ubiegłego roku, potem w Radomsku, w Piotrkowie i w wielu innych miejscach. I zdumiewające jest dlaczego obiekty tego typu nagle w takiej ilości zaczęły się manifestować nad Polską i czy nie były to w ogóle obiekty zupełnie ziemskiego pochodzenia. No właśnie to ciekawe, dlatego że jeśli chodzi o tą za to przecież to był okres stanu wojennego i tak naprawdę y, tym co obserwowało. No jakby nie było tysiące y, mieszkańców, bo o tym pisały przecież y, gazety, z pewnością z tym musiało, znaczy tym musiało interesować się w jakiś sposób y, wojsko, a już y, takich informacji nie mamy, co z tym zrobiono i, i czy y, w jakiś sposób to wyjaśniono. Oczywiście w prasie pokazały, co właśnie publikujemy, opinie ekspertów, którzy mówili o tym, że być może był to satelita sztuczny i tym podobne. Natomiast właśnie osoba, o której żeśmy wspominali, pan Leszek Marcinek, astronom, amator, tak jak mówiłem wcześniej, znaczy została umieszczona jego opinia w jednej z gazet, która jakby temu całkowicie przeczyła. No właśnie, bo tutaj jeszcze powiedziałem, że ten obiekt tak jakby się poruszał. On nie zmieniał położenia, on tu cały czas w jednym i tym samym miejscu. Natomiast tak jakby się obracał, prawda? Tutaj świadkowie zwracali uwagę. Jeszcze należy podkreślić, że on był widoczny z wielu miejsc. I był na tyle duży, że rzeczywiście relacje pochodziły między innymi tutaj z okolic Zamościa, z okolic Tomaszowa Lubelskiego. Także jeżeli ktoś chce zaznajomić się z tymi relacjami oryginalnymi, zapraszamy do lektury tego artykułu. Natomiast odnośnie tych latających trójkątów z Polski to myślę, że będziemy o nich jeszcze informować, bo sprawa jest bardzo intrygująca, ale też dość kontrowersyjna i być może nie trzeba wyciągać od razu jakichś pochopnych wniosków. Tak jest, A teraz przenieśmy się nieco na drugi koniec. kraniec świata, czyli do Ameryki Południowej, bo tu jak wspomniałem na początku, pojawił się taki film w internecie, na stronach internetowych poświęconych zjawisku UFO. Dziwny film z Peru, na którym widać światła. Osoby, które tym się zajmują, natychmiast okrzyknęły ten film jako wskazujący na rejestracji UFO, ale południowoamerykańscy amerykańscy badacze dosyć szybko rozszyfrowali zagadkę tego, co tam było ukazane. No może nawet nie tak szybko. Okazało się, że mieszkańcy Limy, właściwie okolic Limy, na początku stycznia zarejestrowali coś, co uznali za ogromny statek kosmiczny. Bo rzeczywiście widać było światło rozrzucone na dość dużym obszarze tak jakby należące do jednego obiektu. I właściwie tyle, ta informacja się rozeszła. Natomiast dopiero teraz nadchodzą wyjaśnienia. Okazało się, że nie był to wcale statek, to coś w ogóle nie znajdowało się w powietrzu, gdyż okazało się, że były to w rzeczywistości światła kościoła, który znajduje się dopiero w budowie ogromnego kościoła, który ma kształtem przypominać Arkenego i wyposażony jest w bardzo dużo reflektorów, Świadkowie po prostu pomylili to z jakimś obiektem tkwiącym, rzekomo, nad jednym z, z okolicznych wzgórz. Mm -hmm, tak, dokładnie. No taki jest los niestety wielu filmów. Często na naszym forum pojawiają się właśnie wpisy dotyczące tego, co możemy zobaczyć w takim czy innym filmie. I często tak to się kończy. Niektóre filmy mają dłuższą, że tak powiem, internetową legendę, a inne krótszą. Ale może teraz przejdźmy, jeśli... Już... Czy mówimy o zjawisku UFO do tego, co miało związek z niedawną całkiem wizytą prezydenta Chin w Stanach Zjednoczonych? Otóż o dziwo, tuż przed tą wizytą chińska oficjalna agencja prasowa Xinhua zamieściła dziwaczny dosyć tekst, w którym mówi o, o tym, że administracja prezydenta Obamy niedługo ogłosi, że tak powiem swoje informacje, jakie posiada na temat zjawiska UFO. Piotrze, czy nie wydaje ci się to dosyć dziwaczne w kontekście tak ważnej wizyty, która w zasadzie no, będzie miała gigantyczny wpływ na relacje między obama mocarstwami? No dokładnie nie rozumiem, dlaczego to się pojawiło i dlaczego Chińczycy mają wiedzieć więcej od Amerykanów w kwestii ujawnienia prawdy o istnieniu obcych istot i Działalności na Ziemi. Dla mnie to jest takie troszeczkę sensacyjne i chyba nie ma co zwracać na to większej uwagi. Musimy też pamiętać, że ten ruch mm, mający na celu mm, rzekome ujawnienie istnienia inteligentnych istot na Ziemi jest dość rozwinięty. Niestety, niestety te informacje, które do nas docierają rzekomo od tych ekspertów, którzy posiadają jakąś wiedzę na temat tych, tych zdarzeń. No niestety są to zwykle, nie ukrywajmy pierdoły. Ciągle się o tym mówi, ciągle to samo i nic jak zwykle nigdy nie ma. Co do Chin, pamiętamy, że od roku chyba, albo nawet dłuższego czasu trwa tam ufologiczna gorączka. Pamiętamy te dwa incydenty z zamknięciem lotnisk przez rzekome UFO. Tam całą serię fotografii które ukazywał się również w oficjalnych tutaj mediach. Także powiązałbym to wszystko razem ze sobą, natomiast nie brał tego na poważnie, gdyż było za dużo przecieków od rzekomych informatorów, które się nie sprawdziły, abyśmy mieli w to wszystko teraz wierzyć. Powiedzmy może parę słów o tym, o czym donoszą serwisy prasowe, serwisy naukowe, mówiące o tym, że w roku 2012 być może będziemy świadkami obserwacji dwóch słońc. No właśnie. Jeden z australijskich astronomów powiedział, że w roku 2012 w tym wybuchnie Betelgeza i będziemy mieli na niebie widoczne drugie słońce. O tym się mówi już od długiego czasu. Zapowiada się to wydarzenie. No i oczywiście, kiedy stwierdził coś takiego, od razu zwolennicy teorii roku 2012, wielkich zmianach, Armagedonie, kalendarzu Majów, anunakich, Nibiru i wszystkich innych rzeczach podnieśli alarm, że rzeczywiście coś się dzieje. No nie wiem, jak się do tego odnieść. Z pewnością kiedyś nie wiadomo kiedy. Będziemy świadkami jakiegoś ciekawego kosmicznego spektaklu. Chyba nie będzie to raczej drugie słońce, to chyba jest lekka przesada. Natomiast... Ma raczej jakaś jasna bardzo gwiazda. Tak, natomiast warto rozpatrzyć to również od strony naukowej, co się stanie. Raczej chyba nic nam nie grozi, natomiast wielokrotnie ostrzegano nas przed skutkami wybuchu w kosmosie i ich wpływu na życie na Ziemi, ale to jest chyba temat na Zupełnie inne, inną maudycje. Warto jeszcze podkreślić, że niektóre wydarzenia, takie jak masowo zdychające i spadające z nieba ptaki, powodzie, aktywność wulkanista sprawiają, że wiele osób zaczyna powracać do tego mitu o 2012 roku. Uważają, że to, co się dzieje, zapowiada rzekomo mające się wówczas wydarzyć. Jakieś niezwykłe zjawisko, prawda? Także myślę, że najlepszym wyjściem będzie to, jeżeli sobie pożyjemy do tego grudnia 2012 roku i zobaczymy, co się stanie, a chyba się nic nie stanie, bo ymm, pamiętamy, że ten mil jest bardzo złożony. On się zaczął właściwie od kalendarza majów, potem od anunaki, a teraz dołącza, dołącza się do niego, no właściwie wszystko: zdychające ptaki, prawda, Betelgeze. No ciekawe, co jeszcze. No właśnie, zobaczymy. Czekamy nie z jeszcze czeka nas rok bez mała, także będziemy śledzić te wydarzenia, a jeśli chodzi o to mające ukazać się drugie słońce, nieruchomości się ukaże w artykuł na naszej stronie www.infra.org.pl dotyczący właśnie tego niezwykłego zjawiska, którego mamy być świadkami. Ja przypominam tylko, że całe archiwum Infrafaktów i w ogóle audycji Infra znajduje się na stronie Wolne Media, jak również na forum znajduje się odnośnik do konta na portalu homikuj.pl gdzie zawarte są wszystkie nasze audycje także jeśli ktoś ma ochotę posłuchać tych starszych to to jest taka możliwość dziękuję Piotrze za udział ja również dziękuję zapraszam za tydzień do usłyszenia wysłuchaliście infrafaktów czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych w programie wykorzystano otwór C.J. Rogersa pod tytułem Bektu to you na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciela dla Radia Folna Media.